99. Radio Falun, część druga. Witamy w kolejnym odcinku programu Oni są wśród nas. Dzisiaj poruszymy temat, który dotyczy nas wszystkich. Krótko mówiąc, pijacy. Czekamy na Państwa telefony. Mamy pierwszego rozmówcę. Dzień dobry. Róż mi Chciałem powiedzieć, że nie jestem kwieczką! Czego chcesz, tylko? Mamo, daj to. Oddawaj, alpagę! Słyszymy, że doszło do kłótni rodzinnej, musimy przerwać nasze połączenie. A my czekamy na kolejne telefony. Po wielu latach spędzonych w naszych laboratoriach, udało nam się stworzyć nowy napój, dzięki któremu będziesz bezpiecznie czuł się na ulicy. Kała szampan! Sposób życia jest prosty jest strzelasz i uciekasz. Oddawaj kasankę! Teraz cię tu Nic tego młodzieńcze! Mam kała szampana! Kała szampan! Twoja fajna broni! Na Mamy następny telefon. Proszę mówić. Halo! Proszę pana! Ja chciałam wszystkim uzmysłować że alkohol jest złą rzeczą. Gdy miałam 15 lat, wybrałam się z koleżanką na piwo. Wypiłam się tak, że gdy ledwo zdywa wróciłam do domu, ojciec wolił mi skórę. Tak było 50 lat temu. Ten panie ojciec to straszny skurwysyn. A co to, dzieciom kurwa pić nie można? Jak pan mówi o moim ojcu, napiszę kargę na waszą stację. Nie wychowanych skór. Dupę się pocałuj, głupia kurwo. Mamy następne połączenie. Hulu, mieliśmy zgłoszeni, że prowadzi pan audycję po spożyciu alkoholu. A chuj to boli po spożyciu, czego ja prowadzę audycję? Kurwa, tyje jebany. To my wam wyłączymy nadajnik. A chuj mi możecie zrobić? Czego tu kurwa?